Naszego odbadania z Listu do Rzymian, z ósmego rozdziału, od 10 wiersza do 17. Jeśli jednak Chrystus jest w Was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak Duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w Was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa zmartwych, wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nieciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie, bo ci, Bóg, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy, Abba Ojcze, Ten to Duch, świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Jeśli Chrystus jest z was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a Duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. Słowo Boże przedstawia nam y, taką zasadę, którą można nazwać zasadą podwójnego przypisania. To znaczy, Panu Jezusowi Chrystusowi została przypisana nasza grzeszność a nam została przypisana chrystusowa sprawiedliwość i chrystusowa świętość dlatego podwójne przypisanie bo nam przypisano to co jest w Chrystusie a Chrystusowi przypisano to co było w nas w naszym ciele i widzimy że to że Jeśli Chrystus jest z was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości, jest obarczone warunkiem. Jeśli Chrystus jest z was, ta prawda nie dotyczy osób, które nie mają w sobie Pana Jezusa Chrystusa. Wtedy dla takich osób ciało nie jest martwe. Takie osoby zmagają się z tym, że ciało... Rządzi nimi i nie mają nad tym mocy. I mają martwego swojego ludzkiego ducha, bo Efezjan mówi, że umarli tacy ludzie w grzechach i upadkach. To było też prawdą wobec wierzących, że kiedyś przed nawróceniem byli martwi w grzechach i upadkach. Ale w momencie, kiedy Pan Jezus Chrystus zamieszkał w takiej osobie, stał się ożywicielem tego ludzkiego ducha poprzez ducha świętego zamieszkałego w wierzącym, co widzimy w dziewiątym wierszu. Więc miejmy na względzie to, że niektóre skarby są tylko wtedy, kiedy Chrystus jest w was. A więc to jest kluczowa, fundamentalna rzecz. Czy Chrystus jest w tobie? tydzień temu żeśmy mówili o duchu świętym który mieszka w nas a teraz apostoł pisze dalej że jeśli Chrystus jest w was to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu I tutaj stawia takie pytanie, chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu. I nieraz my się zastanawiamy, że ono nie jest martwe z powodu grzechu. Dlaczego? Kiedy myślę, że każdy z nas był na pogrzebie i widział człowieka umarłego, to przecież możemy go dotykać, wkuć i ruszać, i on się nie rusza. W żaden sposób nie chce się podnieść dlatego, że jest martwy. A my tak mamy właśnie wyglądać i tak mamy postępować, jak ludzie martwi, którzy są w trumnach, ale oczywiście my jesteśmy żywi i mamy... na nas grzech ma nie działać, albo porządliwość, albo, albo jakaś y, sytuacja, która y, miałaby w nas wzbudzić, czy czy uczynić grzech. W nas po prostu ma to być martwe. Patrząc na naszego Zbawiciela, to jego yy, żaden grzech nie ruszał. Nawet kiedy szatan przyszedł do niego i go chciał kusić, to jednak odpowiedział mu Słowem Bożym. Kiedy apostoł Paweł w różny sposób chciał być yy, narażony, czy chciał yy, wielu chciało go może powiedzieć, postawić tak pod murem, to jednak on wyszedł zawsze cało z tego i mówił niech mi nikt przykrości nie, nie sprawia przepraszam, przeczytam to Galacjan, szósty rozdział No tutaj nie, to jest, yy, ten wiersz jest dalej, ale jak, jak chciałem przeczytać 14 wiersz, co zaś do mnie niech mnie Bóg uchowa, abym miał się klubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Jeżeli człowiek jest ukrzyżowany, jeżeli jest śmierć na nim, to wtedy grzech nie ma dla nas przystępu. I chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, tak tak to powinno być i jest. Jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. To jest ten prawdziwy człowiek, nowy człowiek, prawdziwy nowy człowiek. I tak niech w nas będzie, abyśmy właśnie byli martwi dla grzechu, a żywi przez usprawiedliwienie. Kami chciałem przeczytać do tego y, słowa: Chrystus jest w Was. W liście do Galacjan, drugi rozdział, dwudziesty wiersz. Y, troszkę dalej: Żyje we mnie Chrystus. Pisze apostoł. Galacja 20. Jeszcze listy do Kolosan. Y, Pierwszy rozdział, dwudziesty siódmy wiersz. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. To jest jedna strona. Druga strona jest też i taka, że to my jesteśmy w Chrystusie. Już nie miałem czasu, żeby teraz te miejsca wyszukać, ale przypominam się chyba w liście do Tesaloniczan o zborach, które są w Chrystusie. Pierwszy list do Tesaloniczan 2, 14 Albowiem wy bracia staliście się naśladowcami zborów bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie. Jest dużo więcej miejsc w Biblii, które tę rzecz wyrażają. To znaczy, z jednej strony, że Chrystus jest w nas, z drugiej strony, że to my jesteśmy w Nim. A tak jesteście w Chrystusie Jezusie. Jest, jest też takie zdanie a więc, tak jakby gąbka jest w wodzie, a woda jest w gąbce. Jest to wzajemne przenikanie się. Oczywiście jeśli mamy jakiegoś wspaniałego gościa w domu, cieszymy się, bo go widzimy, e, żeby cieszyć się Chrystusem e, potrzebna jest wiara, e, bo jest to coś niebywałego, że ten Chrystus, który mieszkał w niebie, ten, który żył na ziemi, e, wstąpił do chwały i jest też obecny w każdym człowieku wierzącym. E, I tutaj apostoł podkreśla tę rzecz, że ciało jest martwe z powodu grzechu. To znaczy, że ciągle mamy pokusy. To znaczy, że ciągle to ciało jest podatne na choroby. To, to znaczy, że też to ciało zmierza do grobu. Mamy w nas właśnie to, to co jest takie no, ziemskie zepsute. Ale jednak, e, jeśli tak to można porównać, ten wazon czy ten garnek jest gliniany, podrapany, spękany e, i taki nieefektowny, to zawartość jest bardzo drogocenna. Wyobraźmy sobie taki gliniany dzbanek, e, nieciekawy, ale w środku pełno e, nie wiem czego, złota na przykład. A więc to, co opakowanie jest bardzo słabe, ale zawartość bardzo cenna. Zresztą chyba to jest gdzieś tak napisane, że skarb ten mamy w naczyniach glinianych, którymi zresztą my jesteśmy. Więc ciało jest martwe, ale duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Tu chodzi nie o ducha świętego, tylko o tego wewnętrznego człowieka o tego ducha ludzkiego. Tak. I ten duch, przez to, że jesteśmy wierzący, jest usprawiedliwiony. Ale na tym zbawienie się nie kończy, bo mamy jedenasty wiersz, gdzie ta prawda jest jeszcze dalej rozwinięta. Mianowicie, że duch tego, czyli duch Boga, duch Boży, jeśli mieszka w nas to też i ożywi nasze śmiertelne ciała jakby to tak powiedzieć swoimi słowami Duch Święty mieszka w każdym człowieku wierzącym czyli następna osoba Duch Święty wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych myślę, że to jest dla każdego z nas też i prawda, która jest znana jest to napisane w liście Piotra, że przez Ducha został przywrócony życiu. I Duch Święty ma taką ożywczą moc, wzbudza zmartwychw. Więc jeśli wzbudził Chrystusa zmartwychw i jest w nas, to nas, nas też, czy nasze ciała wzbudzi zmartwychw. Pan Jezus został wskrzeszony. Oczywiście tego ciała już nie było w grobie. Ono zostało przemienione, tak jak woda zamienia się na przykład w parę. Wody nie ma. Ona po prostu zmieniła swój stan. I tak też jest tutaj ta obietnica, że jeśli ten Duch Święty jest w nas, to tak samo jak wzbudził Chrystusa z martwych, tak samo i te nasze śmiertelne ciała ożywi. To znaczy, w momencie stania, czyli dla tych, którzy już odeszli, będzie to wzbudzenie z grobu, dla tych, którzy żyją dzisiaj, a wierzę, że osobiście to przeżyjemy, nasze ciała zostaną, tak jak do Koryntian mówi, przemienione. I będziemy mieć te nowe ciała, ciała, które, których będziemy przebywać w niebie. Tak jak to y, y, czytamy w liście do Filipian, może dosyć często, y, w rozdziale 3, 21 wiersz. Y, oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobno do uwielbionego ciała swego. A więc to ciało, które sprawia nam dzisiaj tyle kłopotów, pewnego dnia stanie się nagle ciałem duchowym, ciałem, które w którym będziemy obecni w chwale przed Panem. Ciała, które wzniosą się do chwały, do Pana. Jest to taki opis pochwycenia. Jest to pierwsze zmartwychwstanie. I jest to nasza chrześcijańska nadzieja, której oczekujemy. I z tego jest naturalny wniosek. Chciałem przejść jeszcze do dwunastego wiersza. Jest to naturalny wniosek, że skoro e, Chrystus jest w nas, skoro Duch Święty jest w nas i skoro oczywiście Bóg, Ojciec jest w nas, e, może jeszcze do tego Jana 14, 23, Jana 14, 23, Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. A więc tutaj jest i ojciec i syn wymienień, którzy zamieszkają w człowieku bieżącym. E, e, a więc jeśli e, Chrystus jest w nas, jeśli e, ojciec jest w nas, jeśli duch jest w nas. W takim razie jesteśmy całkowicie przepełnieni, czy wypełnieni tym, co Boże. Może na co dzień nawet nad tym się za dużo nie zatrzymując. Ale to prowadzi do wniosku, który, o którym czytamy w dwunastym wierszu. Tak więc, a więc z tego powodu, o którym tu wcześniej jest powiedziane, Jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. To znaczy, że jesteśmy przez rzeczy duchowe zajęci. Bóg nas całkowicie kupił i wziął dla siebie. W takim razie celem naszego życia teraz nie jest to, żeby spełniać pragnienia naszej starej, grzesznej natury. I nasze życie nie wypełniać tym, co wedle naszego cielesnego mniemania wydaje się nam, akurat takie najbardziej y, warte, y, żeby y, właśnie tym życie wypełnić. Czy też coś mieć, czy o czymś myśleć, czy czemuś poświęcić czas. To jest coś, co z tej naszej grzesznej natury ciągle wypływa, ale tutaj widzimy, skoro Bóg całkowicie nas wypełnił i wziął dla siebie, w takim razie jest to stuprocentowy fakt, że teraz mamy Jesteśmy dłużnikami Boga, żeby cały czas e, e, mieć te serca e, dla Niego oddane. Kiedy Pan Jezus by nie powstał z martwych, to wtedy nie byłoby zmartwychwstania. I to jest prosta zasada, ale ten fakt się dokonał i ten jedenasty wiersz mówi o tym, a jeśli duch tego, który, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, to znaczy, że to jest fakt, który się stał, To ten, który Jezusa Chrystusa zmartwychwzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez ducha swego. Ten, ten fakt jeszcze się nie stał. I Pan Jezus żyjąc na tej ziemi miał cel umrzeć i zmartwychwstać. I On umarł za nas i zmartwychwstał, i zmartwychwstał dla nas. Jemu ani śmierć nie była potrzebna, ani z Martwychwstanie, to nam była potrzebna śmierć i z Martwychwstanie. I ten fakt, który się stał na golgocie 2000 lat temu sprawia, że my, którzy dzisiaj żyjemy, którzy jesteśmy nawróceni, I mamy przebaczone grzechy, jesteśmy usprawiedliwieni, nie pójdziemy w śmierć, tak żeśmy słyszeli to, co Grzesiek powiedział, podwójne przypisanie. Ja bym to nazwał inaczej, odwrotne przypisanie. Bo jak można nam przypisać coś, co w ogóle nam się nie należy Że jest to cudowny Bóg, w ten sposób postępuje z takimi ludźmi jak my, i do tego tylko możemy być wdzięczni Bogu. Ale tutaj właśnie mamy ten fakt, że Chrystus jest zbudzony z martwych i On nie leży w grobie. Gdyby ciało Pana Jezusa leżało w grobie, to nasze ciało nigdy by nie zmartwychwstało. stało. Tak. On by był w raju z i z innymi. Ja tak obrazowo tylko mówię to. I my też byśmy byli w raju. Ale nasze ciała by nigdy nie zmartwychwstały. Ale skoro Pan Jezus zmartwychwstał, to i nasze ciała zmartwychwstaną. Zobaczmy, jaki to jest fakt. Skoro Adam, który zjadł z drzewa ten owoc i tym samym Bóg sprawił to, czy właściwie to stał się jeden fakt, że w, w, na Adama wszedł grzech i ten grzech wszedł na wszystkich ludzi i od Adama wszyscy rodzą się grzesznikami to właśnie w Chrystusie wszyscy będą ci, którzy są Jego ci, którzy są obmyci Jego krwią Będą wzbudzeni z martwych. Zobaczmy, jakie to jest potężna moc. Jeden człowiek z martwych wszyscy jego z martwych Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, abyśmy żyć według ciała, abyśmy mieli żyć według ciała. Generalnie tutaj też nie wolno przeoczyć tego aspektu, że służba ciała to jest w pewnym sensie synonim zakonu albo początkowych zasad tego świata, jeżeli mówimy o poganach. Czyli jeżeli mamy prawo mojżeszowe, jeśli chodzi o Izrael żyjący na terenie Judei, albo jeśli mamy początkowe zasady świata dotyczące pogan, czyli wszystkich, którzy nie są Żydami, żyjącymi poza Judeą. I to jest służba ciała, kiedy człowiek myśli, że Bogu może się podobać przez różnego rodzaju zabiegi związane z takimi cielesnymi tutaj działaniami, czyli ładne, kolorowe, głośne różnego rodzaju działania, które jak widzieliśmy na przykład Kult Bala, gdy Eliasz konkurował z tymi balitami, to oni byli bardzo aktywni. To ciało było przez nich jakoś dodatkowo traktowane. I jedno i drugie, czyli to, co jest objawioną religią Izraela, jak i to, co jest wymysłami pogan, nie ma żadnego prawa, żadnego działu w życiu chrześcijańskim. Chrześcijańskie życie z Bogiem jest oparte na służbie w duchu i prawdziwości, albo w duchu i w prawdzie, jak to pokazuje nam Pan Jezus Chrystus w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Jesteśmy dłużnikami, ale nie ciała. Pamiętajmy o tym, że nie mamy wobec ciała żadnych zobowiązań. przedstawił taką sytuację, jeśli chodzi o te diametralne, religijne dążenia, ale w tym wierszu też możemy zauważyć, że człowiek, który żyje, jest jakby myśli, że jest dłużnikiem ciała i że musi coś przez to ciało ciągle robić, to oczywiście to jest chrześcijanin, który żyje na sposób cielesny, który pracuje ponad miarę, który funkcjonuje w tym świecie, żeby dobrze funkcjonować i tym samym to ciało yy, tak bardzo mocno jest przed Niego angażowane, że nie ma czasu na nic, co jest Boże. Oczywiście możemy pracować i pracować duchowo, że możemy być dłużnikami ducha, że ciągle możemy być dłużni coś Bogu. Takie nastawienie musimy mieć w naszym życiu, żebyśmy mogli powiedzieć, nie zmarnowałem dzisiejszego dnia i coś zrobiłem dla Boga. Za wiele nic sami nie możemy zrobić, jeżeli On nie chce tego, żebyśmy zrobili. Ale oczywiście musimy mieć nastawienie i pragnienie tego, aby być dłużnikami Boga. Jeszcze mamy jakąś minutkę czy dwie, XIII wiek mówi, jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. Oczywiście to nie chodzi o to, że jeśli człowiek wierzący się mało uświęca, to pójdzie na potępienie, to odrzucamy, że jeśli komuś taka myśl gdzieś świta, to jest, nie jest to prawdziwe. Jest to takie ogólne stwierdzenie, że jeśli ktoś żyje tylko tym, co z człowieka może wypłynąć, to jego życie prowadzi rzeczywiście tylko do śmierci. Ale jako ludzie wierzący możemy rzeczywiście na tym fundamencie, czyli na Chrystusie, budować ze złych materiałów. I to czytamy właśnie w liście do Koryntian, w trzecim rozdziale że każdy niech uważa, jak buduje na tym fundamencie, czyli na Chrystusie. Człowiek jest zbawiony, jest w Chrystusie, Chrystus jest w nim. Ale mamy pewien zakres swobody w naszym życiu i możemy używać, tak jak tam jest wymienione, siano, słoma, drewno. Rzeczy, które są przeciwstawione dla złota, srebra i drogich kamieni. Czyli jeśli robimy coś, albo zajmujemy się czymś, może wierzymy w coś, głosimy coś, co nie jest prawdą Słowa Bożego, co nie jest z Boga, albo marnotrawimy nasze siły na coś, co jest przeciwne woli Boga, to rzeczywiście okaże się, że w ostatecznym rozrachunku to jest coś, za co nie będzie zapłacone u Pana, To się zwyczajnie spali, tak jakbyśmy zanieśli coś przed Boga a, a Bóg całkiem by na to nie zwrócił uwagi czy by to odsunął to było nieważne tego nie chciałem to jest coś, co z naszej strony wymaga takiego pytania się Pana czy szukania tego czy posiadania priorytetu w życiu żeby wykorzystać ten krótki czas w właściwy e, sposób. Ponieważ możemy być tego świadomi, że jeśli e, coś źle zrobimy, to to po prostu e, nie wytrzyma tej próby ognia, e, która, e, którym jest e, Słowo Boże. E, I to e, kiedyś e, pewien wierzący z Indii przyjechał do Ameryki I no, wśród chrześcijan w Ameryce jakiś czas poprzebywał i pytali go o wrażenia, jak mu się podobało, no, głównie pomiędzy wierzącymi, no bo o tym mówimy teraz. I on powiedział, dziwi mnie to, jak wiele można zrobić bez Ducha Świętego. I to właściwie był taki policzek dla tych jego amerykańskich gospodarzy, którzy się być może chlubili osiągnięciami, czy też tym, co robią dla Boga, albo jak to wszystko wygląda. On to w ten sposób podsumował. I jest to rzeczywiście rzecz warta też i dla nas zastanowienia, ile robimy, można by powiedzieć, sami bez Boga, Czy ile siły można stracić na to, żeby e, zajmować się rzeczami, które e, no, nie były Bożym zamiarem dla nas. To nie są te dobre uczynki, do których nas przeznaczył wcześniej, przedtem. Wersetem dość mocno jest związany pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, i myślę, że nie będzie złą rzeczą, jeśli jako taką rzecz do domu każdy sobie gdzieś tam zanotuje, żeby sobie ten 15 rozdział, pierwszego listu do Koryntian przeczytać w tym kontekście. Natomiast jeden wiersz chciałbym przytoczyć, jeśli tylko w tym życiu. Mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej nieszczęśliwi. Albo jak mówi Brytyjka, jeśli tylko w tym życiu mamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Jest to, tak, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział 19 wiersz. Jeśli bowiem żyjecie według ciała, umrzecie. Oczywiście nie chodzi tu o potępienie, tu chodzi o to, że jeżeli nasza perspektywa jest ziemska, to musimy mieć na uwadze, że ta ziemska perspektywa kończy się na ziemi i umrzecie. Czyli zjedzą was robaki, koniec tematu. Jeżeli tutaj jest bardzo taka niebezpieczna protestancka maksyma, yy, módl się tak jakby wszystko zależało od Boga, Pracuj tak, jakby wszystko zależało od Ciebie. Jest to oczywiście fałszywe y, nauczanie i fałszywa idea za tym stoi, dlatego że wszystko zależy od Boga. Jeśli Pan domu nie zbuduje, daremnie trudzą się ci, którzy dom wznoszą. Jeśli Pan miasta nie ustrzeże, daremnie y, czuwa, stróż. czuwa stróż i tak dalej. Y, więc to jest zawsze wszystko zależne od Pana. Jeżeli teraz w tej fałszywej takiej filozofii ktoś chce spełnić życie, spędzić życie, to co będzie na jego nagrobku napisane? Ciężko pracował, rano wstawał, późno się kładł i co? Czym się taki nagrobek różni od nagrobku, jaki można postawić osłu? Niczym. Więc jeżeli mamy perspektywę ziemską, to tak jak mówi kaznodzieja, niewiele różnimy się od zwierząt. Pamiętajmy, mamy żyć według Ducha Świętego i tym Duchem Świętym uśmiercać uczynki ciała i wtedy będziemy żyć pełnią życia. Pan Jezus przyszedł, aby owce miały życie w obfitości i to życie w obfitości jest w jedności z Panem. I to wtedy wszystko będzie właściwie ustawione, jeśli będziemy pamiętać, że mamy tylko i wyłącznie żyć dla Pana, a te pozostałe rzeczy to są przy okazji. 248. В тебе чекає Коціюл твій Ты змей. там бо Ісуса is done następną, dwieście czterdzieści dziewięć pierwszą i drugą wzrost dwieście czterdzieści dziewięć, pierwsza i druga Це